To są informacje Polskiego Radia 24. Samochód osobowy uderzył w autobus. Ranni trafili do szpitala. Samolot w 15 zestrzelony nad Iranem. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Biała kiełbasa przebadana. W wielu przypadkach deklarowany skład nie zgadzał się z wynikami badań. Minęła dziewiętnasta Damian Szpyra. Zapraszam.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 A Pani jako pasażerka czuje się bezpieczna z Panem? Od tylu lat to już tak. To ja nie mam wyboru. W patrolowanie polskich dróg włączają się policyjne radiowozy z grupy SPIT. Od jutra do wtorku będą obowiązywały nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Energii za litr benzyny 95 zapłacimy do 6,21 zł, a oleju napędowego 7,87 zł za litr. Sztywne ceny paliw to zabieg krótkotrwały, tak mówił na naszej antenie ekonomista PKO Banku S.A. Piotr Bartkiewicz.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 Tymczasem Iran zestrzelił amerykański myśliwiec F-15, potwierdziły amerykańskie władze. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, której celem jest odnalezienie dwuosobowej załogi. Z Waszyngtonu Marek Wokuski.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 Akcja poszukiwawcza ratownicza za liniami wroga to jeden z najtrudniejszych rodzajów misji wojskowych. Siły powietrzne USA angażują w takich przypadkach śmigłowce oraz samoloty HC-130 wspierane przez maszyny szturmowe. Koordynacją przestrzeni powietrznej zajmują się samoloty wczesnego ostrzegania AWACS. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Warto świadomie wybierać produkty, które później trafią na świąteczny stół. Eksperci przebadali białą kiełbasę. Skład co czwartej partii nie był zgodny z zadeklarowanym. Wynika z kontroli przeprowadzonej przez Wielkopolski Inspektorat Jakości Handlowej artykułów rolno-spożywczych. Jego dyrektorka Maria Jaśkiewicz tłumaczy, że każdy producent może samodzielnie ustalić recepturę, ale faktyczny skład musi być zgodny z tym, co na etykiecie. Na 12 partii w trzech przypadkach stwierdzono, że producenci przesadzili z wodą i tłuszczem. Ilość nieprawidłowości się mieści w granicach 25% wszystkich kontrolowanych produktów. Możemy ufać temu, co jest w sklepach? W większości myślę, że tak. Niezgodność składu z tym, co zadeklarowano na etykiecie, to nie zawsze wina producenta, powiedział współzałożyciel jednego z zakładów mięsnych, Szymon Mielczarek. Ponieważ niektórzy nie hodują świnek, tylko niektórzy kupują półtusze gotowe i są widełki, gdzie na przykład zawartość wody w półtuszach jest określona, ale ciągle się mieszczą w normach. Jakość białej kiełbasy kontrolowano też w innych, w trzech innych województwach. W sumie na 30 przebadanych próbek problemy stwierdzono w ośmiu przypadkach. To były informacje Polskiego Radia 24. Od około minus 2 do zera będą wskazywać tej nocy termometry na północy i wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze odrobinę cieplej bo od 1 do 3 stopni na plusie. Jutro choć dopiero wielka sobota, to za oknami będzie mokro jak wlany poniedziałek, a temperatura maksymalna od 10 do 14 stopni. 6 minut po godzinie 19. Wieczór w polskim radiu 24. No i proszę państwa, zaczynamy, paweł Wojewódka, dobry wieczór. No a zaczynamy od poszukiwania szczęśliwych kurek. Podobno te, które nie mieszkają w klatkach, są bardzo szczęśliwe. Zmiana klimatu. Marta Hoppe, zapraszam. Z najnowszych badań wynika, że 7 na 10 Polek i Polaków wskazuje, że przy zakupie jaj istotne jest dla nich to, w jakich warunkach były hodowane kury, czyli sprawdzamy jaki jest numer na jajkach. I o tym dzisiaj przed samymi świętami Wielkiej Nocy będziemy rozmawiać. W studiu gość Julia Pająk, menadżerka do spraw kampanii dobrostanowych Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. I od dobrej wiadomości chyba byśmy zaczęli. Czeły. Czyli taka wiadomość, że sklepy, przede wszystkim markety wycofują się ze sprzedaży jajek tych najgorszych, czyli tych z trójką z przodu, czyli tych, które pochodzą z ferm, czyli tam kury mają trudne warunki życia. To rzeczywiście się dzieje, to jest fakt. Dzieje się i bardzo dobrze się dzieje. Ta zmiana jest ogromna i bardzo inspirująca. Ponad 20 takich znanych sieci sklepów w Polsce powiedziało stop klatkom i duża część z nich wycofała już całkowicie. W takich największych znanych sklepach w Biedronce, Lidlu, Żabce, Netto, Makro, Kauflandzie no i tego jeszcze jest więcej. Nie ma już jaj schowu klatkowego w ogóle. Te firmy też wycofują jaja ze składu produktów własnych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 co najmniej 70% jaj sprzedawanych w tych 10 największych sieciach to jaja bezklatkowe, czyli już nie musimy zaglądać. No, mamy zwyczaj otwierania pudełka też z jednej strony, żeby sprawdzić, czy nie ma tam jakiegoś uszkodzonego, pękniętego jajka, no ale też zdarzało się otwierać pokrywę i sprawdzać, czy na pewno to, co napisane, że bezklatkowe, czy chów ściółkowy, jakkolwiek, to jednak zaglądaliśmy na to jajko, bezpośrednio sprawdzając, czy jest tam trójka, dwójka, jedynka czy zero. Teraz w wielu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 z siebie też wycofali je z chowu klatkowego. No, to, to jest też no na... właśnie, dlaczego tak się stało, że te trójki zaczęły znikać? Czy no to tak. jest presja ludzi, to jest presja konsumenta, który przestał je kupować i się przestało opłacać produkowanie i hodowanie kur w klatkach? Właśnie oczekiwania polskich konsumentów są jasne. Oni nie akceptują chowu klatkowego. Też badania opinii społecznej to wskazują. Oni, a w zasadzie my.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 która jest po prostu wpisana w te kurę jako to zwierzę. Nawet jeśli się urodziła w klatce i Nawet całe jeśli. życie tak dorastała, całe, krótkie jednak, ale to życie, ale no cały czas przebywała w klatce, to ona gdzieś podskórnie czuje, że powinna móc wyjść pogrzebać, pobiegać, poszukać pożywienia na własną tak, rękę? Tak, też no, kury mają taką silną potrzebę tak zwanych kąpieli piaskowych. To jest właśnie, może kiedyś widzieliśmy jakieś takie kury gdzieś na wsi, które coś takiego robią, że one właśnie tak siadają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 Jest to ograniczenie przestrzeni i nie da się wykonać takich ruchów, jakie chciałoby się wykonać. No i nie wykonać. ma tej no. nie ma jak się właśnie tak... To, no tego piasku. Tak, tego piasku, tak. Który, który jest potrzebny. Nie ma też słońca które jest życiodajne i które sprawia, że kury mają lepszy nastrój, lepszy humor. i Być może dają też lepsze i większe jajka. Jeżeli wrócimy sobie teraz do tego sklepu i do tych jajek, skoro nie ma trójek, zaczynamy w większości tych sklepów już od dwójek, jako te teraz teoretycznie najgorsze. Czy w związku z tym ceny jajek są jakieś większe? No bo się mówiło, że skoro trójka pewnie najtańsza produkcja, czyli te jajka najtańsze, czy odczuwamy to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 No, to, to jest kilka groszy na jajko, a różnica dla kury już jest ogromna, diametralna. Kilkanaście centymetrów, przynajmniej, jak nie więcej. Jeśli no moglibyśmy kury... porównać, bo, bo chów ściółkowy jest już dla nich nieco lepszy, chociaż też no idealny. Jest, tak, jest lepszy zdecydowanie, dlatego że kury już mają możliwość realizacji swoich tych naturalnych potrzeb. Mogą rozprostować skrzydła, mogą gdzieś podskoczyć na jakąś wyższą grzędę, mogą się no, bardziej przechadzać. No dalej to jest zamknięta ha. I dalej tam są problemy dobrostanowe. Nie jest to idealny system, aczkolwiek no już jest duża, duża różnica. Mogą też właśnie grzebać w tej ściółce. Bo... I mają więcej przestrzeni? chów ściółkowy, czyli to być może do czego teraz będziemy dążyli, czyli ci, którzy mieli chów klatkowy, będą próbowali też przejść na ten chów ściółkowy, z racji być może tego, że nie będzie zbytu jajek z trójką. Czy widzi Pani taką zależność, że okazuje się, że producenci no, starają się zapewnić większy dobrostan kurom, dlatego, że może się okazać, że zostaną z tymi jajkami. Tak, to też widzimy właśnie, że udział kur w klatkach systematycznie spada. Ta liczba z roku na rok maleje. Od początku 2025 tego roku do teraz tylko spadła ta liczba o blisko 4 miliony kur i też my obserwujemy to też zaczęliśmy w 2014 roku kampanię na rzecz kur w klatkach i wtedy tylko 13% kur było w systemach bezklatkowych. Teraz ten odsetek się potroił, jest to aż 39%, więc jest bardzo duża zmiana. Dalej większość kur w Polsce no to trzeba powiedzieć, że jest w klatkach i najprawdopodobniej wiąże się to z naszym dużym eksportem. Sportem, bo jako Polska eksportujemy 40% naszej produkcji, więc dużo więcej niż my jako Polska po prostu mamy potrzeby. I statystyki sugerują, że to co eksportujemy to są głównie jaka klatkowe. No, wyglądamy... Czyli tam za granicą jeszcze nie zabronili trójek w sklepach, w marketach? To się dzieje też za granicą, są duże zmiany, właściwie na całym świecie, a zwłaszcza też w Europie. No, są kraje, w których w ogóle nie ma już chowu klatkowego w Europie, w Austrii, Luksemburgu, Islandii czy... Szwecji. Szwecja jest też bardzo ciekawym przypadkiem, to warto powiedzieć, bo w Szwecji nie było żadnej zmiany prawnej, nic się nie zadziało legislacyjnie, natomiast nie ma tam już ani jednej kury w klatce, bo też biznes tak zadecydował. Po prostu same zmiany takie rynkowe sprawiły, że tam już po prostu nie są potrzebne kury w klatkach. Czyli my znowu klienci, konsumenci, szwedzcy zdecydowali, że nie chcą już takich jaj od kur, które mają trudne warunki życia, ale eksport się odbywa, znaczy import do nich, czy mogą zamawiać z innych miejsc na świecie, czy też nie ma klienta na takie jajka, więc Polska tam nie wysyła. My głównie eksportujemy do, do innych krajów, ale właśnie tam też jest dużo firm, które wycofują jaja z klatkowego, więc to, to się dzieje, to jest rzeczywiście taki ruch widać w biznesie, że, że to już jest taki trochę standard jednak wycofywać te jaja klatkowe. Czy to zatem będzie oznaczało, że producenci, hodowcy, którzy zajmowali się chowem klatkowym będą zmieniać swoje fermy? Czy będą je zamykać? Czy będą po prostu no, musieli się dostosować do potrzeb rynku? No tak to do, wygląda do tej pory, że no, niektóre fermy są zamykane, niektóre są przekształcane i są nowe, tworzone. Bezklatkowe w systemie siłkowym, wolnowybiegowym i ekologicznym. Udział chowu bezklatkowego rośnie, więc no to się zmienia na przestrzeni lat, zdecydowanie to widać. Tak, jakbyśmy spojrzeli na ceny jajek, bo to często za tym idzie nasz wybór, bo z jednej strony chcemy dobrostanu zwierząt, ale z drugiej strony też no, nie chcemy przepłacać, więc te zerówki być może kupuje się najrzadziej, bo jako jaja najbardziej ekologiczne, no, zapewne są najdroższe. Ale jak tak się spojrzy, a nie kupujemy jaj w takim normalnym okresie jakoś ogromnych ilości, teraz przed świętami wiadomo, że zakupy większe, ale tak na co dzień to nie są w gospodarstwie domowym jakieś takie zawrotne ilości, więc to Rzeczywiście te 5, 10, 15 groszy na sztuce, czy dla nas Polaków robi dużą różnicę, czy jesteśmy w stanie zapłacić nieco więcej, ale właśnie mając tę świadomość, że kura nie cierpiała, że no, mogła prowadzić w miarę przyjemne życie? Badania opinii społecznej też z tego roku, z lutego, wskazują też, że większość, ponad dwie trzecie, jest w stanie zapłacić więcej za takie jaja bez składkowego. No i też po prostu w większości tych sklepów już takich nie ma, więc jest po prostu najtańszy wybór. To są jaja ściółkowe. No i ta różnica też jest po prostu niewielka. i no między 2, to... 1, a 0? No bo mamy jakby, czy trzy, zostały tak, nam te trójki, ale powiedzmy w wielu sklepach już ich nie ma, więc teraz jest 0, 1, 2. Praktycznie w każdym markecie, w większych sklepach są dostępne i jedynki, i dwójki, i te zerówki. Czy tutaj te różnice w cenach nas jakoś przekonują, czy na nas wpływają? No są też jeszcze różnice i myślę, że taki klient ekonomiczny, który chce najtaniej, no to pewnie wybierze właśnie te jaja ściółkowe, ale to już jest taka ogromna różnica dla kur, że to, to i tak jest bardzo dobrze, no bo tak jak mówiłam, po prostu kury mogą wreszcie realizować swoje naturalne potrzeby, więc to już jest ogromna zmiana. Jak wygląda spożycie jaj w Polsce? Bo wspomniałam o tym, że teraz na pewno przed świętami jest większe zapotrzebowanie, no, każdy o tym myśli, żeby zabezpieczyć się w jaja do różnych i dań, i tradycyjnych działań świątecznych, ale tak na co dzień i tak na, w, w ciągu całego roku. Czy u nas rośnie spożycie jaj, czy jest na stałym poziomie, Sta czy może spada? Statystyki sugerują, że spożycie mamy takie 201 jaj średnio na osobę w Polsce i rzeczywiście te statystyki się trochę podniosły względem poprzednich lat, natomiast też jest pytanie czy nie jest to trochę inaczej liczone niż wcześniej. No ale trzeba przyznać, że jest to bardzo popularny produkt. No jest i właśnie dlatego to jest takie ważne, żeby odchodzić od tego najgorszego systemu utrzymywania kur, kiedy to jest taki produkt, który do no, większość, większość ludzi zna i, i kupuje. 201 jaj na osobę mniej więcej tak rocznie. wyliczone rocznie, czyli prawie codziennie jakieś jajko się pojawia, ale też pamiętajmy, że to jajko to nie jest jajecznica, tylko jajko na miękko, jajko sadzone czy na twardo w kanapce podczas podróży, ale jajka są w bardzo wielu gotowych produktach i to też się wlicza. Tak, w bardzo wielu produktach, no tak musimy o tym też pamiętać, żeby przy wybieraniu produktów też mieć te świadomość i tak jak wspomnieliśmy, tak. marki własne też odchodzą od tych trujek, ale na produktach chyba w ogóle nie ma informacji z jakiego ma... jajka został ten produkt zrobiony i co jest w składzie, bo może być też jakieś takie sztuczne jajko. Nie ma takiego prawnego obowiązku, żeby tam oznaczać z jakiego chowu jest kura, która składała to jajko, które jest w produkcie. Natomiast teraz coraz częściej, no właśnie przez to, że te firmy wycofują jaja z chowu klatkowego i to są też producenci żywności, no to teraz coraz częściej można zobaczyć taką dobrą informację na takim opakowaniu, że są jaja z chowu bezklatkowego. Więc warto też sprawdzać i może się właśnie natknie na taką informację. Zwłaszcza, że dla nas, jak się okazuje, jest to dobra informacja, bo chcemy tego. Chcemy Ograniczenia tego. chowu klatkowego, więc y, też producent pewnie taką informacją miałby ochotę się pochwalić. Tak jest się czym chwalić zdecydowanie. Polecam wejście na stronę biznesbezklatek.pl, żeby zobaczyć pełne zestawienie i właśnie firm, które wycofały jaja klatkowe i można sobie porównać, jakie produkty korzystają jeszcze, jakie już nie. A czy zdarza się nadal taki proceder, o którym być może było głośno tylko w internecie, a być może był prawdą, że przerabiane były trochę te numery jajek? Szczególnie można to było zaobserwować na jakichś bazarkach, gdzie ktoś próbował nam jajka kupione w markecie sprzedawać jako jajka z własnego wybiegu od kurki, która dziobała trawę, no i zmywało się te numerki, żeby, żeby klient myślał, że rzeczywiście tak jest, jak sprzedawca mówi. Czy takie rzeczy się w ogóle bada, obserwuje, czy to jest coś, co się pojawia? Ogólnie wszystkie jajka no, są poddawane inspekcjom i myślę, że w takich dużych sieciach sklepów no to nie ma raczej takich problemów. Natomiast przy jakichś takich bazarach no to ciężko powiedzieć. Natomiast są instytucje, które prowadzą takie kontrole i myślę, że no, też widzimy to w ogóle w statystykach, jak, jak bardzo spada ten udział chowu klatkowego, że rzeczywiście to się też zmienia po prostu w, w tym, jak wygląda produkcja w Polsce, że chłów klatkowy jest w odwrocie. No to też po prostu nam sugeruje, że, że zmiana rzeczywiście jest, że to się dzieje. A czy jajko jest nieco inne? To z chowu klatkowego, ze ściółkowego, czy z tego ekologicznego? Czy można porównać jajko samo w sobie? No bo skoro mówimy, że kura ma lepiej, ma możliwość no, żyć tak, jak jej natura podpowiada, to czy za tym idzie też później to jaki produkt nam daje. Główna różnica, jeżeli chodzi o jakość właśnie jajek i takie wartości odżywcze, to ona jest spowodowana po prostu pożywieniem kury, jakie ona dostaje. Tutaj na przykład widzimy, że kury, które mają dostęp do wolnego wybiegu na zewnątrz, one mogą mieć bardziej zróżnicowaną dietę. Takie kury właśnie mogą sobie tam skupnąć trawkę czy jakiegoś robaczka, no i ta dieta jest po prostu taka pełniejsza, lepsza i rzeczywiście badania wskazują, że takie jajka schowu z wybiegiem mogą mieć więcej witaminy A i E i lepsze proporcje kwasów omega-3 do 6. I też jajka ekologiczne, no to tutaj kura musi dostawać pasze z upraw ekologicznych, więc też jest taka różnica. No ale to głównie właśnie żywienie kur. Chociaż jeżeli byśmy chcieli dobrać odpowiednią paszę, to te kury, które mają, są hodowane w systemie ściółkowym, też mogą mieć pełnowartościową paszę i pewnie mają, tylko tak. tutaj jeszcze dochodzi ten element, że mogą coś sobie same skubnąć, co im zasmakuje, i czego być może organizm potrzebuje i dlatego tak, tak. chcą to zjeść. No tak, taka natura. Taka natura kury, a kury są przyjazne, dla, tak jak Pani o nich myśli, czy to są takie zwierzęta, mm. które są Pani bliskie Pani sercu, czy, czy raczej jest to po prostu no, zwierzę, które jest zwierzęciem typowo hodowlanym, raczej nie trzymamy kur tak towarzysko dla ozdoby. Chyba, że ozdobne, ale raczej jest to no, trochę taki produkt. Ja poznałam kilka kur w swoim życiu i też takie właśnie, które wcześniej żyły w takich hodowlach przemysłowych. I ja myślę, że to są bardzo interesujące zwierzęta i takie ciekawskie. I też o, myślę, że takie powiedzenie, że ptasi, mórz, kto nie oddaje tego, kury są też inteligentne. Można kury uczyć sztuczek. No ja tego osobiście nie robiłam, ale widziałam też takie filmiki w internecie, że takie rzeczy się dzieją. Kury mają też świetną pamięć, potrafią zapamiętać około stu różnych twarzy. No myślę, że my czasem też mamy z tym problem jak, tak rozpoznać taką osobę. No i też mają bardzo rozwinięte takie relacje społeczne. Lubią niektóre koleżanki swoje bardziej, inne mniej. Myślę, że to są bardzo interesujące zwierzęta i no zdecydowanie nie powinny żyć w takich warunkach, jakie są w chowie klatkowym. Tam trudno polubić koleżankę, bo jest strasznie blisko i jest strasznie tak. ciasno, więc każda koleżanka to raczej jest wróg, a nie przyjaciel, bo zajmuje naszą przestrzeń. Tak, no i też właśnie jak pojawiają się jakieś takie problemy, że jakaś kura na in, inną atakuje czy coś takiego, no to w, w klatce nie ma za bardzo gdzie uciec. Też taka kura nie ma miejsca, żeby się schować i jest po prostu zdana na to, żeby... no, no musi po prostu przeżyć to, że jakaś inna kura ją atakuje. No i niestety w chowie klatkowym często się zdarzają przypadki takiego wydziobywania piór. Kury wydziobują sobie same, ale też właśnie innym koleżankom. No i to wszystko przez te frustracje i stres, no i te warunki po prostu, które są w chowie klatkowym. A gdyby tak kury wypuścić, właśnie tak chociażby w chowie wolnowybiegowym, czy one są takie gaduły i takie koleżanki, czy raczej każda szuka swojej przestrzeni i są raczej samotnikami, czyli starają się uciec jedna od drugiej jak już są opuszczone. No, czy, czy są kury są stadne. Kury są stadne, bardzo, bardzo są stadne, mają różne takie rozwinięte relacje ze swoimi towarzyszkami. To, to zdecydowanie widać. No, kura też potrzebuje swoich towarzyszek. Ale i przestrzeni do Ale i przestrzeni też dla siebie, tak. I że jeżeli jest jakaś kura, która jej dokucza, to może od niej odejść. Przypomnijmy, że wiele sklepów wycofało już jajka z numerem 3 ze swojej oferty. Nie tylko tych jaj gotowych, ale produktów oznaczonych marką własną. Już nie kupimy właśnie tam jaj z chowu klatkowego. Te wszystkie sklepy można znaleźć w internecie. My kilka wymieniłyśmy, ale jeżeli Państwo jeszcze będą robić zakupy przedświąteczne jajeczne, no to warto się kierować dobrostanem kur, o czym rozmawiałam z gościem. Julia Pająk, menedżerka do spraw kampanii dobrostanowych Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwu życzę wszystkiego dobrego z okazji nadchodzących świąt. Dużo spokoju. Marta Hoppe, do usłyszenia. Taki mamy klimat. Ogłoszenie społeczne.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 to są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 19.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Zniszczony przez ogień papieski krzyż zostanie odbudowany, zapewnia proboszcz ksiądz Andrzej Krzesiński. Monument, który znajduje się przy kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego na warszawskim Mokotowie, został strawiony przez ogień po południu. Duchowny podkreśla, że parafia współpracuje ze służbami, które wyjaśniają okoliczności pojawienia się ognia na terenie kościoła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 Śmigłowcem Topr ewakuowano pięciu turystów, którzy utknęli w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach. No, Zostali przetransportowani do Zakopanego. Przez kilka dni nie mogli opuścić schroniska z powodu bardzo trudnych warunków i zamkniętych szlaków. W tej sytuacji zejście piesze byłoby zbyt niebezpieczne. Mówi kierownik dyżurny Topr Witold Cikowski. Jak przypomniał, w tym rejonie często schodzą lawiny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 Lekarze z Lublina uratowali życie 9-latki, która doznała udaru mózgu. U dziecka występuje bardzo rzadko, stanowi też poważne wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne. Dziewczynka została poddana mało inwazyjnemu zabiegowi trombotektomii mechanicznej, który był trudny, ale się udał, powiedział dr Łukasz Światłowski, lekarz z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.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 Kilka tysięcy samotnych i ubogich zasiądzie do śniadań wielkanocnych karitasu W Poznaniu spodziewanych jest prawie półtora tysiąca osób. Do świątecznego stołu u sióstr Elżbietanek zasiądzie w niedzielę 250 gości. Pozostali otrzymają paczki na wynos. Potrawy są liczone w setkach kilogramów i litrów, mówi dyrektor poznańskiej Caritas, ksiądz Karol Maciejak. 1100 litrów żurku będzie przygotowany. Naczelnym produktem do żurku jest kiełbasa, więc potrzeba będzie do tego żurku 400 kilogramów takiej kiełbasy. Oprócz tego jeszcze 1600 kawałków kiełbasy do śniadania wielkanocnego. Potem sałatka, no jeden z ważnych składników śniadania wielkanocnego. Tej sałatki blisko 500 kilogramów będzie potrzeb. W archidiecezji gdańskiej śniadanie dla blisko 600 osób odbędzie się jutro w hali Stulecia Sopotu o godzinie 9. Również jutro śniadanie świąteczne w Warszawie w Jadłodajni przy Grochowskiej. W Wielkim Tygodniu w stolicy rozdano tysiąca paczek na święta. W tym wydaniu informacji z mojej strony to już wszystko. Na następny zapraszam w imieniu Ewy Worobiec. Polskim radiu 24. 34 minuty po godzinie dziewiętnastej. Dzisiaj dzień szczególny, wielki piątek, i może warto właśnie w taki dzień porozmawiać o tych najtrudniejszych sprawach. Co się dzieje, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy chorzy i to na taką chorobę, która jest chorobą rzeczywiście bardzo trudną, jak to przepracować, jak poradzić sobie ze świadomością, że to nas owa choroba dopadła. Wtedy zadajemy sobie bardzo często pytanie, dlaczego my? A no i właśnie o tym już za chwilę. Samo zdrowie.